Rozdział 15. Alma i Amulek udają się do Sidom. Alma uzdrawia ich chrzci ze zroma. Zakłada kościół w Sidom. Wielu zostaje ochrzczonych i kościół w Sidom umacnia się. Alma i Amulek odchodzą do Zarachemli. I stało się, że Alma i Amulek otrzymali przykazanie opuszczenia miasta. I udali się do Sidom, gdzie znaleźli wszystkich, których z powodu wiary w słowa Almy wypędzono z Amonichach, rzucając za nimi kamieniami. I opowiedzieli im wszystko, co się stało z ich żonami i dziećmi, a także czego sami doświadczyli. I opowiedzieli im, jak zostali oswobodzeni daną im mocą. W Sidomie był także Zezrom. Leżał chory, w gorączce spowodowanej wyrzutami sumienia za zło, które wyrządził. Albowiem uważał, że Alma i Amulek zostali już zabici i że przez swoją niegodziwość przyczynił się do ich śmierci. I ze względu na ten wielki grzech, a także inne grzechy, dręczyło go sumienie, aż odczuwał straszną mękę, myśląc, że nie ma dla niego ratunku, dlatego też paliła go gorączka. I gdy usłyszał, że Alma i Amulek są w Sidom, zaczął mieć nadzieję i natychmiast posłał do nich, prosząc, aby do niego przyszli. I stało się, że od razu dali posłuch Jego prośbie. Przyszli i weszli do domu, gdzie leżał. I znaleźli Go złożonego chorobą, bardzo osłabionego, z wysoką gorączką i w udręce duszy z powodu zła, które wyrządził. I gdy zezrom ich zobaczył, wyciągnął do nich rękę i prosił, by Go uzdrowili. I Alma, ujmując Jego dłoń, zapytał, Czy wierzysz, że Chrystus ma moc zbawienia? I zezrom odpowiedział, wierzę we wszystko, czegoś nauczał. I Alma powiedział, jeśli wierzysz, w odkupienie przez Chrystusa możesz być uzdrowiony. I zezrom odpowiedział, wierzę, że prawdą jest, co powiedziałeś. Wówczas Alma zawołał do Pana, o Panie, nasz Boże, zmiłuj się nad tym człowiekiem i uzdrów go według jego wiary w Chrystusa. I gdy Alma wypowiedział te słowa, Zezrom zerwał się na własne nogi i zaczął chodzić ku wielkiemu zdziwieniu wszystkich obecnych, a wieść o tym rozeszła się po całym Sidom. I Alma ochrzcił Zezroma dla Pana i od tego czasu Zezrom zaczął nauczać ludzi, nawołując ich do nawrócenia. I Alma założył kościół w Sidom i wyświęcił tam kapłanów i nauczycieli, aby chrzcili dla Pana każdego, kto pragnął zostać ochrzczony. A było wielu, którzy tego pragnęli, schodzili się oni z całej okolicy wokół Sidomu i byli chrzczeni. Jednak co się tyczy mieszkańców Amonichach, to ich serca pozostały nieczułe, a karki nieugięte i nie nawrócili się lecz przypisywali całą moc Almy i Amuleka diabłowi, gdyż byli wyznaniane chora i nie wierzyli w nawracanie się. I stało się, że Amulek wybrał Słowo Boże i pozostawił wszystkie swoje złoto, srebro i cenne przedmioty w Amonichach, bo wzgardzili nim jego przyjaciele, ojciec i krewni. Dlatego też, gdy Alma umocnił kościół w Sidom i przekonał się, że pycha mieszkańców Sidom została poskromiona, że zaczęli korzyć się przed Bogiem i zbierać w świętych przybytkach, by czcić Boga przed ołtarzem, czuwając i modląc się nieustannie, aby mogli być uwolnieni od szatana, śmierci i zagłady. Więc jak powiedziałem, gdy Alma przekonał się o tym wszystkim, zabrał z sobą Amuleka i poszli do zarachemni. I Alma przyjął Amuleka do swego domu i pocieszał go w jego troskach, wzmacniając go w Panu. Tak upłynął dziesiąty rok panowania sędziów nad ludem Nefiego.